Dzień dobry. Dzień dobry. Kim jesteś? Jestem żelką. Jak to jesteś żelką? Ja jestem żelką. A nieprawda, bo ja jestem żelką. Nie możemy być obaj żelkami. Tylko ja mogę być żelką. Albo ty. A ja wiem, że ja jestem żelką, więc ty nie jesteś. Jak to? Ach, co, co, ha no, no, no. Żelki się pokłóciły. I zostały zjedzone. A was? Zapraszam na inny koncept. Z czym mi się kojarzy kolor czerwony? A z miłością, z krwią, komunizmem, z Coca-Colą i z obryzaniem drewnianej nogi od krzesła. Właściwie. No. Nie Niewiele w tym czerwonego, ale teraz to robię, no a jak robię, no to i myślę o tym Myślę też o czerwonym Kojarzy mi się więc o. Brudna ta noga I twarda Na twardość o, na twardość nic nie poradzę Ale mogę ją chociaż wcześniej czymś przetrzeć Nie byłaby wtedy taka gorzka Ale ale lekko słonawa. Pord brudnie jest smaczny. I porobia mi się żaby na języku. No ale gryża, nie? Żeby nagranie jakieś było. Jego roboczy tytuł niech brzmi sobie Analiza. Analiza gryzienia. a Bardziej profesjonalnie by to brzmiało, gdybym miał, umiał chociaż nazwać y, swoje zęby. No bo zębami gryże. Drewnianą nogę krzesła. Czelną nogę. Tam bardziej po lewej stronie, kiedy na nim. Tam bardziej po lewej stronie, gdyby na nim usiąść. Ale nas zębów to nie znam. Jakiś siekacz gdzieś jest. Pietrzanowiec, no tylko, tylko który to który, a pozostałe co z pozostałymi zębami? Każdy przecież z nich jest nieco inny, zdarzają się podobne racja, ale to różne zęby w gruncie rzeczy. On, no na przykład, na przykład ten, a ten który mi się nadkruszył to tak jakby na Adama mi pasuje a ten, ten co tak swędzi i lekko się aj, lekko się rusza to Krystian niech będzie no i dlaczego jest w zasadzie tak że ludzie nadają imiona jednym częściom swojego ciała a innym już nie na przykład taki kciuk o, podłóżmy krzesło kciuk U sporej większości osób nosi imię Tobiasz. Tobiasz to takie akurat dobre imię dla kciuka. Z włosami tylko mógł być problem, bo włosów jest dużo i często się zmieniają zbyt wiele imion, by wspamiętać je później. Zresztą jeśli... Mm. Jeśli już ktoś by ponazywał wszystkie swoje włosy na głowie, to te z innych części ciała też by mogły się poczuć omnięte, Na przykład takie włosy na nogach. Może więc lepiej faktycznie nie mówić na głos do swojego kciuka. Tobiaszu, zegnij się. W końcu kciuk jest mądry i sama świadomość, że ma własne imię mu wystarczy. A inne części ciała wtedy nie będą się obrażać, że one imion swoich nie mają. Mm. Ale wracając do gryzienia, ha, nogi od krzesła gryzienia, to opowiem wam jak to się zaczęło. Bo szedłem sobie przez zaśnieżony park. <tryk> <tryk> Idę sobie przez zaśnieżony park I więcej śniegu pruszy Ładnie pruszy Wiatru nie ma Wokół cisza zakłócona tylko dalekim Dalekim szumem ulicy Jest już ciemno i śnieżynki tak ładnie tańczą W blasku latarni Ciekawe Ciekawe co też się dzieje w umyśle takiej śnieżynki Ho, ho Wykrzykuje pewno sobie Ho, ho, ale fajnie Jestem taka mała I taka biała i inna niż wszystkie inne Takie małe i takie białe Jestem puchata I tak sobie opadam Czasem nam leciutko podwieje Czasem obróci Fajnie jest, ho, ho O I coraz, coraz lepiej widać To ciekawe, niezupełnie białe Tam w dole i, I to nie jest wcale takie małe, jak mi się wydawało na początku. Dobrze, że nie jest takie samo jak ja, ho, ho. A jakie to ciekawe. Jakie inne, jakie, jakie ho, ho. O, tu coś wystaje, tu, o, to jest ogromne. I, i nie rusza się chyba. Mm, bo ja, bo ja... ja wiem, że się ruszam. W sumie to też się może ruszać, ale też może się nie ruszać. To takie duże. I niebiałe. W sumie to fajne są nowe rzeczy. Rzeczy nieznane, ale. Ale to jest takie inne ha. Jakoś jakoś nigdy nie zastanawiałam się, co się stało z innymi do mnie podobnymi małymi, białymi. Czy... czy jest coś poza spadaniem? Trochę to... to... Aha! A! Hej, ty, siostro! Co się z tobą stało? Czemu już nie spadasz? Gdzie jesteś? Zniknęłaś w tym dużym, białym... Czy to są wasze ciała, siostry? To straszne! Nie, nie, ja nie chcę! Nie nie na tu do góry nie nie oh, jak szybko jak wiruje jakie duże nie spadam spadam my day spadam no i spadła taka śnieżynka a ja ją nadepnę i zmieszam z ciałami innych śnieżynek przestanie być śnieżynką to takie bardzo głębokie przemyślenie będę musiał je przemyśleć gryząc drewnianą nogę od krzesła o, na, na gryzę teraz drewnianą nogę od krzesła tylnią, lewą nazywam zęby i myślę, myślę o kolorze czerwonym. Dobrze, jeśli wszystko układa się w logiczną całość i ma swoją przyczynę. Logiczna konsekwencja niewłączenia nagrywania jest taka, że początek nagrywanej rozmowy nie został nagrany. Bardzo logiczne. I oczywiste, Dawidzie, em, powtórzę to jeszcze raz, bardzo, bardzo, bardzo dawno cię nie było w tym podcaście, a w jego początkach się troszkę przewijałeś w różnych odcinkach. Tak, to prawda, witam. Nie musisz się do tego nachylać? Nie muszę. Dobrze. Ej, ale popiło się nachylić czego? Jak przejść od odgryzania... Wiem, powtarzam się, ale oni tego nie słyszeli. Jak przejść od odgryzania nogi krz od krzesła do picia piwa? No trzeba zaprosić Dawida, który piwo przyniesie. No I podkładkę. I przyniesie też, też podkładkę. Jedyna tak. swoim rodzaju. Pewnie rodzaju. dostał, ja dostałem. Nie zbieram podkładek, mhm, nie zbyt mnie to ekscytuje. I y, jeśli chodzi o logiczne konsekwencje, o przechodzenie z jednych rzeczy do drugich, y, na przykład, nie wiem, jak ktoś wsadzisz do lodówki, no to potem lodówka wybuchnie. Y, no i podobnie jest z różnymi innymi rzeczami, na przykład z graniem w zespole muzycznym i z koncertowaniem razem z tym zespołem. Y, i Dawno, dawno temu był odcinek o czerwonych pomarańczach, jednym twoim zespole. Jednym z moich zespołów. Tak, jednym z to... twoich zespołów. Znaczy e... moich, no, to, z których się udzielam, tak, bo no właśnie słownie. No, Okej, okay, zwał jak zwał. E, I teraz będziesz mieć drugi, e, ten drugi, drugi zespół, w którym się udzielasz, będzie tak. mieć koncert 15 marca w Krakowiu. Tak, w Kraku serdecznie zapraszam. Zespół długo nie koncertował. W, w końcu ruszamy od nowa, tym razem już ze mną w składzie. Zawitałem tam po dłuższej przerwie. Nie, koncercik będzie w tym, w kornecie. Więc jak ktoś wie, gdzie jest Kraków, to też będzie wiedział, gdzie jest kornet. Na pewno. <głos> Też jest znaka w każdym razie, także tak, tak, się nie zgubi. E, bo jak usłyszałem dawno temu, że się wkończyłeś do jakiegoś zespołu muzycznego, no to się zapytałem: A co to za zespół? No a tu wtedy powiedziałeś tak coś, że mi szczęście opadła. <głos> Zwłaszcza o tej średniej wieku w tym zespole. Czy no sam się zaskoczyłem, no nie? Bo tak przychodzę i tak. kurczę się okazuje, że tak, to tak bardziej by tam mógł przyjść mój tata, no nie? Albo mama to, to, tak sobie pograć. A co myślę, ale kurczę to co, no to no spróbujemy, no nie? Okazało się naprawdę, że, że ludzie bardzo, bardzo sympatyczni, otwarci, no naprawdę no cudownie się tam gra, fajnie. Więc nie narzekam. Ale zaczęło się od tego, że znalazłeś ogłoszenie na Gumtree Na Gumtree, tak, zresztą. oczywiście. No Gumtree jest użyteczne. U ulubiona są na, na Pawła, tak. No, koniecznie ulubiona. Są bardziej ulubione, na przykład coś Bad Getaway na Dematywatorach, albo 404. Error. Mhm. One są takie filozoficzne lekko. Ale Gumtree to jest naprawdę użyteczne... Narzędzie, jeśli się czegoś szuka, jeżeli chce się nawiązać jakieś kontakty, jeżeli się ma jakieś pomysły na cokolwiek, tak choćby do znalezienia inspiracji, jakiejś. No i ty tam znalazłeś ogłoszenie, że ktoś szuka gitarzysty, nie? Tak, dokładnie. Gitarzysty i perkusisty. Ja niestety jestem tym pierwszym, więc. Nie możesz być jednym i drugim na raz. Dokładnie, więc aplikowałem na to pierwsze stanowisko. Jako gitarzysta. Tak, jako Ale gitarzysta. Ale tak, tak, ej, no, no. Ile tam już grasz? No Ponad rok, nie? Ponad rok. No. I dopiero teraz pierwszy koncert. Coś no bo się, się bo się długo rozrywaliśmy, zatem też były długo, długo szukaliśmy tego perkusisty. Też tam było parę castingów, przychodzili ludzie, grali. No, szukało się. Aż mógł tu się znalazło. Jest też, no z nami taki Łukasz, rówieśnik. Prawie że, więc spoko, nie jestem sam. Twój rówieśnik. No, mój czy rówieśnik. Czyli jak, jak, opadła do 45? Opadło. Nie no, bez zasady, jeszcze mniej. Dalej jest 50? Nie no, nie jeszcze mniej, no, bez zasady, nie tak dużo. No. Ale fajnie, naprawdę fajnie, fajnie. W ogóle zespół, w ogóle zespół się nazywa Prezol Band. Można go spotkać w internecie, w Google'ach. Tak, sprawdzisz sobie obok O w Google i tutaj nagle wyskakuje gdzieś za, za literki L zespół Prezol Band. Prezol. Bez myślenia. No i co? No i tam sobie gramy. W ogóle to jest muzyka taka delikatna. Nie no coś, to coś o blues zahacza. Dokładnie. To tamny taki blues mi się daje. Taki... Nie, ja to słyszałem, może ze trzy nagrane ich jakieś stare. No taki. Kawałki. No taki tłowy blues, taki. A taki... Czysty, nie jest to takie ostre jak, powiedzmy, gra no nie? Nie, tak bardziej tak w stylu, nie wiem, BB King. Nie mam pojęcia, Taki delikatny mówisz, blues. Ale Pani. niech ci będzie. To a jest więc będzie. po prostu muzyka totalnie inna niż to, co w Ciełonych maręczach. Instrument podobny, też gitara, ale ma 6 strun, a nie cztery dwie strony, dwie strony różnicy. Tak. Jeszcze jest inna grubość, no nie? No też. Is i są takie miękciejsze. No i, i e, jak to z tym koncertem ma być? Będę mógł tam się wybić i nagrywać jakoś, jak myślisz? Myślę, no to... że się wbić będziesz mógł, spokojnie, nie? Ale klub Żeby... jest... Klub jest taki dość, dość ciasny, no nie wiem, jak tak... Szydzie no sporo wiem. osób... To nie wiem, co się No to czym. jest tutaj Zaloczymy. na alejach, nie? Zaraz, no, na kawałek. Naprze naprze naprzeciwko Kinakiów, no nie? No, no... Kinakiów Centrum, to co się nazywa. No. <laughs> No, nigdy na środku nie byłem, ale. Nie ale ja tam bym raz. E, widziałem za to, że to jest tak bardziej właśnie nastawiony klub pod jakąś muzykę na żywo. Nie taki przeskoczył. Tak, tak się kreują no. po billboardzie czy tamtym szyldzie bardziej. Ale tak. ale jak tam byłem ostatnio to tak mało tak tam miejsca. No. Mi się wydaje. Nie wiem, podobno tam. A gdzieś się ten zespół będziemy się będziemy się wstawiać gdzieś tam koło toalet, zobaczymy jak się tam grało spoko. Nie perkusja będzie, rozstawiona na no, be, muszli. No no dokładnie będzie. Będziemy, super. Przepraszam, ja chcę do toalety. Później teraz gramy, no nie. Coś to Musisz wytrzymać. trzymać. Nie zobaczymy. Leki do bębna. <laughs> Nie, nie byłem tam. Ale, ale z, jak z nagrywaniem nie będzie jakiś problem, tam nie, nie będą mieć y, inni tam ludzie, jakiś członkowie. Wiesz, co tam. Y problemy z tym? No tak, tak. Spotkałem się, hmm. choćby ostatnio się widziałem z jedną taką osobą, do co, co jak usłyszała podcast, jakieś robienie czegoś nowego. Pierwszy temat, na jaki zeszła, no to prawa autorskie. No tak, ja się tak patrzę ze zdziwieniem, że ej, no, no prawa autorskie, prawami autorskimi, no ale my to robimy tak chyba no dla zabawy, żeby się nauczyć czegoś, żeby, żeby coś robić. No. E, tak, tak, tak, tak. Creative Commons, tak, tak. Wolne licencje, takie rzeczy. Nie jest to komercyjne. Nie Nie jest to komercyjne, ale jednak prawa autorskie to jest ważna rzecz, porozmawiamy o prawach autorskich. E, tak, tak było z tamtą osobą. No i nie wiem, sporo osób jest przewrażliwionych na tym punkcie. No z, zapytać, no to, to, to się zapytam, jak tam będę, powiem, tak... A czy nie, spokojnie, mi się wydaje, że tam spokojnie będzie mo można nagrywać, chociaż wiem, że też na tam będzie ten koncert, mamy akustykanie i tam o. mamy taki swój adestator tam. O a to tak y, to pod, jakiś... podpięty pod jakiś co, On, on tak? chyba nie będzie w piętym. Y, bo Czy tak, ty, że... też tak z powietrza będzie łapać jak ja bym. to jest taki mikrofonik taki, to jest taka literka T, takie malutkie, taki, to jest takie małe, takie, ktoś tak stawia. Fajnie to zbieram. Moje nagle. Zależy no. z tego, to ci muszę jakiś tam a tam puszcza. Bo bym chciał kiedyś w przyszłości tak użyć, tak, tak rozreklamować was w swoim podcaście. To zrobić też. wam fanów. Nie, no tutaj, tutaj, nie wiem, ale tu podobno mieli kiedyś tak no, spore takie rzeczy fanów na tutaj w Krakowie. Jestem ciekaw, jak to właśnie wyjdzie, ile osób przyjdzie. Na pierwszy może będą kolejne koncerty. To zobaczymy. No. Fajna sprawa robi mnie coś tak. Nie, ja tam z muzyką jestem trochę na bakier. Ja nie czy nie gra. Wiem się uczyć grać na harmonice, ale nie wiem. Nie ja pamiętam, ale no, muszę na nie powiedzieć. No leży bezpiecznie na szufladzie. A tam, a tam będzie, będzie harmonika, na koncercie bardzo dobry? Fajna jest harmonika. No, byś, byś miał podpocząć, może się znowu zachceć. zagrać. Muszę spróbować. Zobaczymy. Tak i taki to dziwny odcinek pełen przeróżnych różności, niekonsekwentnych nielogiczności. Już 27 odcinek innego konceptu, już się tyle tego nazbierało przez te pół roku nadawania. Na początku regularnie co tydzień, później co dwa tygodnie. I w momencie kiedy zacząłem montować ten odcinek stwierdziłem, że zostanę przy tym trybie dwutygodniowym. Bo może i mam w szufladzie już uzbierane kilka materiałów na kilka kolejnych odcinków. Jest w głowie też kilka pomysłów na... Następne odcinki, ale, ale jednak tygodniowa, cotygodniowa praca nad podcastem bywa nużąca, zwłaszcza kiedy goni termin, a czy jest tyle innych rzeczy do zrobienia. Tymczasem ten odcinek już dobiega końca i chciałem Was zaprosić na kolejny odcinek, który się ukaże za dwa tygodnie, także mam nadzieję środowe przedpołudnie. Będzie to wycieczka po Nowej Hucie. Ktoś po prostu stwierdził, że nie może być tak, żebym miał zdanie o Krakowie takie, jakie przedstawiłem kilka tygodni temu w tym podcaście i postanowił pokazać mi jak bardzo się mylę. Czy to się udało? A tego przekonacie się już za dwa tygodnie.